Rozdział 2 Helaman II zostaje naczelnym sędzią. Gadianton przewodzi bandzie Kiszkumena. Sługa Helamana zabija Kiszkumena i banda Gadiantona ucieka do puszczy. W 42 roku panowania sędziów, gdy Moronichach przywrócił pokój pomiędzy Nefitami a Lamanitami, Znowu nie mieli następcy na naczelnego sędziego. Zaczął się więc między nimi spór o to, kto ma objąć urząd. I stało się, że Helaman, syn Helamana, głosem ludu został wyznaczony na naczelnego sędziego. Ale Kiszkumen, morderca pachorana, czyhał, aby go także zamordować. A miał on poparcie swej bandy, gdyż wszyscy przysięgli, że nikt się nie dowie o jego zbrodni. I był jeden Gadianton, biegły w słowach i sztuce tajemnych morderstw i rozboju, dlatego stał się przywódcą bandy Kiszkumena. I pochlebił im, a także Kiszkumenowi, obiecując, że jeśli umożliwią mu objęcie urzędu sędziego, przyzna członkom swojej bandy stanowiska władzy nad ludem. Dlatego Kiszkumen chciał zabić Helamana. I stało się, że Kiszkumen poszedł na miejsce, gdzie Helaman sądził, by go zabić. Jeden ze sług helamana, wyszedłszy nocą w przebraniu, dowiedział się o planach bandy zabicia helamana i wyszedł naprzeciw kiszkumena i dał mu znak, dlatego kiszkumen wyjawił mu swój zamiar i chciałby go zaprowadził przed helamana, aby mógł go zamordować. I gdy sługa Helamana poznał wszystkie zamiary Kiszkumena i przekonał się, że jego zamiarem jest zamordowanie, a wiedział, że zamiarem wszystkich członków bandy jest mordowanie, rozbój i zagarnięcie władzy, będące ich tajemnym planem i spiskiem, powiedział do Kiszkumena – chodźmy, zaprowadzę cię do sędziego. I spodobało się to Kiszkumenowi, gdyż przypuszczał, że wykona swój plan. Ale gdy szli w kierunku tronu sędziego, sługa Helamana – Uderzył Kiszkumena sztyletem w serce, że padł bez jęku. I sługa pobiegł i opowiedział Helamanowi o wszystkim, co widział, słyszał i co uczynił. I stało się, że Helaman posłał żołnierzy, by pojmali tę bandę spiskowców i skrytobójców, aby zostali straceni zgodnie z prawem. Ale gdy Gadiantan zobaczył, że Kiszkumen nie wraca, zląkł się, że zostanie zgładzony, nakazał więc, aby banda wraz z nim uciekła przez tajemne przejście do puszczy. I tak, gdy Helaman wysłał żołnierzy, by ich pojmać, nie można ich było znaleźć. I później powiemy więcej o tym Gadiantonie. Na tym kończy się 42. rok panowania sędziów nad ludem Nefiego. I przy końcu tej księgi przekonacie się, że Gadiandan spowodował przewrót i prawie całkowitą zagładę ludu Nefiego. I nie mówię o końcu księgi Helamana, ale o końcu księgi Nefiego, z której wziąłem wszystko, co podałem.